Słuchacie Wikiradia. Dobrze, nazywam się Daria Zbulska jestem menadżerem programowym w Wikimedii w Wielkiej Brytanii. Moja rola polega na tym, że zajmuję się programem naszej organizacji, czyli na przykład właśnie koordynacją projektów Plan, ale też może to być edukacja, może to być też zajmowanie się wolontariuszami. Um, Wikimedia Wielka Brytania jest um, młodszą w stażu stowarzyszeniem niż Wikimedia Polska, aczkolwiek ma pracowników już od prawie czterech lat, więc um, dużo z tych rzeczy, które powiem będzie w jakiś sposób zajmowało się tym, że mamy pracowników i co z tego wynika. Um, Pomysł na temat tej prezentacji, czyli zanęcania y, wolontariuszy, wyszedł właściwie z tego, że rozmawiałam z Wojtkiem. Zastanawialiśmy się, co byłoby najbardziej przydatne dla tej grupy słuchaczy, o czym mogłabym powiedzieć, co robimy w Wielkiej Brytanii. Wyszło na to, że będziemy rozmawiać o tym, jak zachęcamy wolontariuszy. Mam nadzieję, że będzie to dla Was ciekawe. Um, jeśli nie jakoś szczególnie przydatne, to chociaż właśnie interesujące z powodu porównania, co, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. A pomysł na podtytuł tej prezentacji, czyli tutaj się niestety ucieka, The grass is always greener. To jest takie powiedzenie w Wielkiej Brytanii, że trawnik naszego sąsiada za płotem zawsze wydaje się bardziej zielony od naszego. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Dokładnie, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Więc tutaj okaże się właściwie, co tak naprawdę dzieje się w Wielkiej Brytanii. Opowiem wam o naszym prawniku. Na tym sensie sytuacja wyjściowa w Wielkiej Brytanii rzeczywiście jest dosyć pozytywna, dlatego że Um, ludzie w Anglii mają dosyć silną kulturę dawania swojego czasu za darmo. Ludzie są chętni, żeby, żeby być wolontariuszami, chcą się angażować. Um, I tutaj wydaje mi się, że Wikipedia ma taką przewagę, dlatego że jest ciekawą organizacją, dla której ludzie mogą dawać czas. Na przykład y, ostatnio czytam o organizacji, która zajmuje się rehabilitacją emerytowanych psów wyścigowych. I wydaje mi się, że w porównaniu Wikipedia, jedna z największych stron na świecie, jest bardzo ciekawą e, taką inicjatywą, na której ludzie mogą dawać czas. Więc jest takim, mamy taki po prostu e, tutaj przewagę w pewnym sensie. Chociaż niekoniecznie ludzie chcą edytować Wikipedia, być może chcą się jakoś inaczej zaangażować i do tego pomysłu wrócę. Jednakowoż mamy niby tą przewagę, a z drugiej strony mamy też yy, pewne problemy, z którymi się borykamy. Odwieczny problem, i tu jest bardzo ciekawe, właśnie dla porównania, co robią pracownicy w, w Polsce a w a Wielkiej Brytanii. Od, od zawsze, od kiedy istnieje nasze stowarzyszenie, mamy takie pytanie. Do czego tak właściwie jest Wikimedia Wielka Brytania? Do czego ona może się przydać? A szczególnie do czego są pracownicy? Od czasu, kiedy zaczęliśmy mieć pracowników, zawsze był taki pomysł, że pracownicy powinni robić to, czego nie chcą robić wolontariusze. I to rzeczywiście ma jakiś sens. W pewnym sensie to wtedy wychodzi, że oni na przykład, nie wiem, zajmują się wklepywaniem danych albo nie wiem, zwracaniem kosztów z jakiejś ekspedycji, tym, co nie chcą robić wolontariusze, co trochę kojarzy mi się z sytuacją emigrantów w Wielkiej Brytanii. Jakby ludzie robią to, co inni, co, co Anglicy powiedzmy nie chcą robić, nie wiem. Jest to taki, jest to taki konflikt, napięcie, z którym mi musimy sobie poradzić. Drugi problem typowo wikipedystyczny od prawieków próbujemy zdefiniować, co to jest właściwie wolontariusz. Bo dopiero gdy go zdefiniujemy, będziemy wiedzieli, jak go zaangażować. A oczywiście nie możemy dojść do konsensusu, co to właściwie jest. Czy to jest osoba, która, jak tutaj niektórzy mówią, robi projekty w prawdziwym życiu, czy na przykład edytor, to też jest wolontariusz, moim zdaniem tak. Więc jest to taki problem, z którym się zmagamy. Tak czy siak. Mimo że mamy te problemy, staramy się angażować wolontariuszy i teraz po prostu opowiem Wam mniej więcej, jak to robimy. Kiedy zastanawiałam się, jak to Wam opisać, wyszło mi, że mamy takie dwa różne typy angażowania wolontariuszy. Jeden jest, polega na stworzeniu struktur, jakichś takich procesów, programów. W które wolontariusze mogą się zaangażować, a drugi jest taki bardziej miękki, powiedzmy, personalny, o którym opowiem Wam za chwilę, a na początku właśnie ten. Tworzenie struktur wydaje się dosyć dobre, dlatego że jest wtedy łatwiej zrozumieć, jakie są oczekiwania z obu stron, co Wikimedia Wielka Brytania chce od wolontariuszy i co oni mogą od nas dostać. To trochę łączy się z poprzednimi prezentacjami. Jeden taki program, nie wiem, e, ciekawy kto o tym słyszał, e, Train the Trainer. E, trenowanie trenerów. W sumie niewiele osób, więc to jest, e, to jest właśnie taki po prostu zdefiniowany, konkretny program, gdzie stowarzyszenie organizuje szkolenie dla zainteresowanych wolontariuszów, żeby stali się lepszymi trenerami i z kolei mogli trenować dalej innych, na przykład w edytowaniu wikipedii. W czasie tego szkolenia ludzie, którzy są, którzy są na, tym, na tym szkoleniu mogą podpisać taką nie powiedziałabym umowę, tylko taki po prostu spis tego, co my oczekujemy i co oni mogą dostać od nas, żeby jakby wszystko było jaśniejsze, bardziej zdefiniowane, poza tym trenerzy, którzy są już bardziej doświadczeni mogą jakby wprowadzać innych w tajniki tego szkolenia, żebyśmy mieli jak najwięcej trenerów. Poza tym oczywiście nie moglibyśmy istnieć bez wielorakich komisji, to jest w pewnym sensie dosyć pozytywne. Na przykład mamy komisję od grantów, od zatwierdzania różnych projektów, więc to jest jakiś sposób angażowania wolontariuszy. Poza tym, kiedy wolontariusze odrzucają albo aprobują te projekty, być może sami są zainspirowani, żeby dalej coś produkować, jeśli coś ich zainteresuje. Inny sposób, jest taki, że powiedzmy wyszkoliliśmy jakichś wolontariuszy ale z jakiegoś powodu oni się nie angażują w to, w co, w co mieli i próbujemy ich jakby reaktywować po tym, jak już ich raz spróbowaliśmy zaangażować na przykład poprzez przypominające szkolenia znowu właśnie tworząc jakąś taką strukturę. Taki ostatni Um, przykład, który chciałabym wam, wam pokazać z, z tej jakby grupy struktur, to jest e, rekrutacja. Um, mam w zasadzie tylko jeden przykład na to, ale chciałam wam pokazać dlatego, że uważam, że to jest ciekawe i nawiążę do tego, co chciałam dalej e, zaprezentować. Być może niektórzy z Was byli na Tiki w Londynie, mam nadzieję, że ktoś, ktoś był i jeszcze pamięta. Um, ta konferencja nie byłaby możliwa bez po prostu ogromnej armii wolontariuszy, którzy nam pomagali w tej organizacji, a wyszło na to, że grupa lokalnych wolontariuszy w Londynie, albo nawet gdybyśmy czerpali z całej Anglii, po prostu nie była wystarczająca, żeby to wszystko zorganizować, żeby już zorganizować wszystkie spotkania socjalne, jakieś takie trasy. Um, Strasznie dużo wolontariuszy było potrzebnych do tego, żeby to, żeby to wszystko zrobić, więc Um, poszliśmy w takie trochę inne rozwiązanie, gdzie stworzone zostały konkretne role dla wolontariuszy i potem ludzie mogli a po prostu aplikować i zapisywać się do konkretnych pozycji. To nawet nie musieli być wtedy właśnie wikipedyści, tylko ktokolwiek, kto był zainteresowany wsparciem konferencji Wikimedii po prostu zapisywał się na, do konkretnych zadań. Um, oczywiście w związku z tym, że to byli tacy wikiped... wikipediowi nowicjusze, um, potrzebowali dosyć dużo wsparcia, więc musieliśmy mieć koordynatora, który mi to wszystko po kolei wyjaśnia. Ale z drugiej strony, gdyby to się nie stało, myślę, że odczulibyście to e, podczas e, Wikimanii w, w zeszłym roku. Więc to właśnie a propos struktur. Mam nadzieję, że to ma sens. To są jakby tutaj. Tak, tak, nie no bo nie, myślę, że niektóre z tych rzeczy są już są nowe, więc chciałam, chciałam sprawdzić. Um, a więc, więc to było właśnie o tych strukturach, a teraz chciałam powiedzieć trochę bardziej o takim, nie wiem, bardziej ludzkim, miękkim podejściu do zachęcania wolontariuszy. Um, tak, coś w tym stylu. To jest, to jest trudniejsze, dlatego że właśnie nie jest strukturą, tylko takim trochę powiedzmy, bardziej personalnym budowaniem kontaktów z wolontariuszami. Na przykład powiedzmy, że wolontariusz z, z, był związany, wziął udział w jakimś wydarzeniu, więc jakby, jeśli wy, jakby czujemy, że był dosyć zainteresowany, tym Pytamy się go, czy mógłby coś zrobić więcej, ja na przykład przyszedł na jakieś szkolenie, być może byłby zainteresowany zorganizowaniem następnego. Poza tym mamy na przykład, robimy coś takiego, że kiedy widzimy, że jest na przykład jakiś bardzo zainteres zainteresowany albo utalentowany fotograf, pytamy się go, czy na przykład nie byłby zainteresowany aplikowaniem o grant nie wiem jak jest w Polsce, ale u nas y, używanie grantów nie jest wcale aż takie bardzo intensywne, więc musimy aktywnie zachęcać konkretne osoby, czy na przykład czy wiedzą o tym programie, czy na przykład e, byłyby im potrzebne pieniądze, żeby gdzieś dojechać, żeby e, załatwić sobie jakiś sprzęt. Takie właśnie dyskusje z konkretnymi osobami i parę razy dobrze nam to wyszło. E, poza tym powiedzmy tak jak przewijało się w poprzednich dwóch prezentacjach, że o, jeśli macie jakiś pomysł, to yy, skontaktujcie się z pracownikami. Yy, tak, ale na przykład może być tak, że ten pomysł nie jest do końca jeszcze gotowy, nie jest prawdziwym yy, projektem, więc wtedy moglibyśmy pomóc go jakoś tak bardziej uformować. Po pierwsze, po drugie, znaleźć fundusze, jeśli są potrzebne, żeby to zrealizować. I to jest takie bardziej, powiedzmy, yy, no, budowanie takich właśnie osobistych linków z wolontariuszami, trochę trudniejsze, moim zdaniem. I jak dla pełnego obrazu chciałam również przytoczyć naszą ekscytującą ofertę, czyli Uwaska, którą możecie sobie porównać z tym, co jest w Polsce. W zasadzie sprowadza się do tego, że członkowie stowarzyszenia mogą pożyczać sprzęt. Na fotograficzny albo audiowizualny, który mamy w biurze, albo właśnie aplikować o te granty. I to w zasadzie jest yy, tyle. No więc chciałam, to jest właśnie to, co robimy z wolontariuszami, pytanie, czy. Em, ale chciałam właśnie wrócić do tego trawnika, który podobno jest bardziej zielony w Wielkiej Brytanii. Um, Ostrzygał grudawą postulatę. Po no właśnie. Po pierwsze, te, te takie, to takie miękkie podejście, o którym mówiłam, ono się nie skaluje. Jakby ja mogę porozmawiać z jednym wolontariuszem, albo z dziesięcioma, ale nie z tomo. Jakby w pewnym momencie czas nie pozwala na to, żeby, żeby zbudować więcej tych koneksji z wolontariuszami. A z drugiej strony, jeśli stawiamy tylko na zbudowanie tych struktur i systemów. Społeczność, tak jak i Polska, jest bardzo zróżnicowana. Każdy ma inne potrzeby, inne zainteresowania, więc jakby podejście nie pasuje do wszystkich. Poza tym jest taki pomysł, problem, o którym jeszcze za chwilę powiem, że dla wielu ludzi nie da się znaleźć, to nie jest łatwe znaleźć, w co można się zaangażować. I wydaje mi się, że w związku z tym, że te dwie poprzednie prezentacje trochę od tym mówiły, że zobaczcie, tu jest lista rzeczy, które możemy zrobić. Wydaje mi się, że to jest podobny problem, że w pewnym sensie jest wiele rzeczy, ale nie da się ich odkryć, to nie jest takie oczywiste, w co można się zaangażować. I w związku z tymi problemami chciałam Wam przedstawić nasz trawnik. To takie walne zgromadzenie, taka konferencja, którą mamy tutaj jest w Londynie za półtorej miesiąca i mówiąc szczerze nie, nie jestem pewna czy ludzie będą bardziej zaangażowani w nią niż, niż wy tutaj. Nawet mogłabym zgadzać, że nie będzie nawet tylu osób co jest tutaj. Poza tym mamy te właśnie trudne konflikty z pracownikami, których być może wy unikniecie. Nie wiem, że właśnie Duża część społeczności uważa, że pracownicy powinni robić tylko to, w co wolontariusze nie chcą robić, ale z drugiej strony pracownicy to też ludzie. i Tak, słyszałam. Wow. I, i, I też jakby potrzebują mimo wszystko ciekawych projektów. W, no, jakiegoś, jakiegoś zróżnicowania w swoim zawodzie. Poza tym jest problem dosyć ciekawy, nie wiem, jak to się rozwinie tutaj, że, którego ja dosyć się nie doświadczam, że ludzie programowi, tacy, którzy zajmują się sprawami plan albo właśnie edukacji, są albo byli do niedawna dosyć mocno odseparowani od ludzi, którzy zajmują się, powiedzmy, takim wsparciem wolontariuszy. I to sprawiało, że um, wolontariusze sobie, a jakby sprawy programowe, jakieś takie, no nie wiem, Projekty, które robiliśmy było osobno, co jest zupełnie bez sensu i sprawia, że jakby nasze energie się nie łączyły ze sobą. I to jakby sprawiało, że, że mamy problem z naszym trawnikiem, ale i to jest nowa sprawa, więc nie do końca jakby wiem, jak Wam to wytłumaczyć, ale na scenę wkroczył nowy ogrodnik. Który przedstawia nam takie trochę nowe podejście. To jest nowy pomysł i nie wiem, czy to będzie miało sens, spróbuję wam wytłumaczyć. Chodzi o to, że um, chcemy właśnie zbliżyć wolontariuszy i, i grupę e, naszą społecznościową do projektów, które robimy. Tak, żeby program naszych aktywności właśnie był składał się z różnych projektów, ale jednocześnie, żeby wolontariusze byli związani z każdym stawiem tego projektu. Na przykład nawet na etapie decydowania się, z jaką instytucją będziemy współpracować, jaki projekt będziemy robić, to no, jak wolontariusze będą decydować, albo w pewnym sensie już to robią, ale jednocześnie w trakcie em, organizacji tego projektu również jakby chodzi o to, żeby na każdym etapie byli jak najbardziej zaangażowani. Mam nadzieję, że ma to sens, być może jest to oczywiste, być może jest to w sposób, który i tak teraz pracujecie, ale dla nas jest to nowy, genialny pomysł. Jednocześnie troszkę się martwię, w związku z tym, że to jest nowy projekt, że to stanie się troszeczkę zbyt skomplikowane, ale to jakby czas pokaże, czy Siłę wezmą procedury, jakieś systemy, czy powiedzmy ludzki kontakt z wolontariuszami. Na koniec chciałam Wam przedstawić e, taki ciekawy problem a propos angażowania wolontariuszy, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, e, który wychodzi z mojego doświadczenia z, e, w pracy z innych organizacjach charytatywnych z Wielkiej Brytanii i jakby porównywania ich z tym, co dzieje się w Wikimedii Wielkiej Brytanii. Wydaje mi się, że kultura otwartości, która istnieje w Wikimedii, w pewnym sensie utrudnia angażowanie nowych wolontariuszy. Nie mówię o Wikipedystach, tylko powiedzmy, próbujemy czerpać świeżej krwi z jakichś innych ludzi, które być może potem możemy wprowadzić do naszych projektów. No bo powiedzmy przychodzi wolontariusz, zupełny nowicjusz, nie wie właściwie o co chodzi, ma swój, ma wolny czas i mówi, chciałbym, chciałbym Wam pomóc, czym, czym mógłbym, w co mógłbym się zaangażować. Ale ta kultura otwartości sprawia, że odpowiedź, którą być może dostaje, to Coś, no, możesz zrobić, co chcesz. Zobacz, tu są, jest pełno projektów. Um, naprawdę jesteśmy otwarci na jakąkolwiek propozycję od Ciebie. Ale jeśli to jest nowicjusz, który tak naprawdę nie rozumie, jak działa stowarzyszenie, jak działają projekty, o co w tym właściwie chodzi, to jest dosyć, jest dosyć trudno się w to zaangażować. Um, jak, sposób, w jaki rozwiązują to niektóre organizacje, to właśnie to, co zrobiliśmy w, w Wikimani w Londynie, czyli właśnie spis konkretnych ról, jakiś spis zadań, do których ludzie po prostu wręcz zapisują się, aplikują. Jednocześnie to takie zamknięcie i konkretny spis stoi w napięciu z kulturą naszej kompletnej otwartości, więc nie wiem jak to rozwiązać, ale moim zdaniem jeśli chcemy angażować nowych wolontariuszy. Być może jednak trzeba to trochę bardziej zamknąć coś w tym stylu i, i, i być wręcz bardziej tradycyjnym w podejściu do rekrutacji wolontariuszy. A więc to jest taki pomysł. Um, więc wracając do tego trawnika i po której stronie on jest bardziej zielony. Um, <śmiech> wydaje mi się, że w w dużym stopniu problemy, które ma Stowarzyszenie Wikimedii Polski i Wielkiej Brytanii, jest dosyć, jest dosyć podobny. Um, I być może trawa jest tak samo zielona po obu stronach. To wszystko. Dziękuję. dziękuję bardzo. Bardzo. Pytania. Dariusz, zapytam o takie, a chwilę mam prezentację, że wypożyczacie sprzęt fotograficzny i tak dalej. E, czy macie jakieś specjalne pomysły na to, tak, jeśli chodzi o ubezpieczenie, o koszty przesyłania? Co, to, to myśmy się na tym tak naprawdę zaparli, e, że uznaliśmy, że jest za duży problem z ubezpieczaniem, z przesyłaniem, z kosztami tego wszystkiego organizacyjnego i tak dalej. Czy znaczy, macie jakiś pomysł na to, jak to zorganizować? To to znaczy, to, jak to jest. To znaczy. Nie, wielkie zdanie i wszystko musi być zorganizowane. Więc rzeczywiście po pierwsze mamy dosyć silne ubezpieczenie. Po drugie wprowadziliśmy taki pomysł, że ludzie, którzy wypożyczają sprzęt, muszą być bunkami stowarzyszenia i wydaje się, że to jest niby takie trochę zabezpieczenie, że przynajmniej wiemy, gdzie oni mieszkają. Ale z drugiej strony. Też to jest ten problem tego mm, trawnika, który nie jest jakiś specjalnie bujny, czyli fakt, że ten sprzęt nie jest jakoś szalenie popularny, więc nie mamy problemu, że ciągle go gdzieś wysyłamy i, i, i coś się stanie. W pewnym sensie... Jest, bo jest, ale to korzystają. Nie, no korzystają, na szczęście korzystają, ale nie, nie, ma, nie ma szału. Z drugiej strony mieliśmy jakieś tam problemy, no ale to jednak chyba trzeba po prostu zaakceptować, że może się coś stać. Zobaczmy. Znaczy, no może właśnie parę słów o tym wypożyczaniu. My też okay. to robimy, tylko nie w taki sposób zorganizowany. Zresztą nie mamy za dużo sprzętu, ale jest trochę sprzętu, który sobie leży na przykład i jedyne co my robimy, to podpisujemy umowę użyczenia. i zresztą tak z polskiego prawa wynika, jak mieliśmy kontrolę urzędu wojewódzkiego, Aha. to oni nam kazali w, w, w wnioskach, że jeżeli możemy wypożyczyć sprzęty, nawet członkom czy nie członkom, obojętnie komu, ale musi być umowa o użyczenia i w tej umowie użyczenia po prostu jest adres, numer PSR danej osoby i zobowiązanie do poniesienia zwrotu kosztów, jeżeli się to zniszczy tak, z własnej winy. Z tym, że no w tej chwili tego sprzętu tam dyktafon na przykład ma. W, w, na spuchę, potem jest jeden skaner, który jest w Warszawie i też jest u kogoś. Natomiast generalnie takiego całego systemu wypożyczania właśnie z aparatem fotograficznym to się boimy, że będzie wolontariusz, który weźmie sprzęt za 10 tysięcy, zepsuje go i mimo, że jest nawet ta umowa podpisana, to co my mamy zrobić? Nie by przerażał pomysł, że potem, nie wiem, czemu założyć sprawę sądową i potem go normalnie ścigać yy, yy, komornikiem, no więc ja sobie nie wyobrażam po prostu, że będę kogoś z osób na tej sali ścigał tak. komornik bo na koszmar jakiś, ale to, to jest jedyna droga, że tak powiem że no, taki dokładnie. A, ja a to nie, inna sprawa, to egzekucja się nie będzie nieskuteczna, ale mi jako stowarzyszenie będzie mi obowiązek prawny ją przeprowadzić. Ale to masz ma doświadczenie z komornikami wczoraj. Jeszcze pytania? Nie ma pytań, tak? Wie, bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy za bardzo ciekawą, pokazaną, ja pokazaną z wielką ekspresją prezentację. Jeszcze jest pytanie, jest to, tak? Mamy to, jeszcze to, pytanie to, tak? Mamy jeszcze czas, więc jak najbardziej możemy jeszcze pytania zadać. do końca y, dobrze zrozumiałam, to znaczy wolontariusz, wolontariusz, to w twoim rozumieniu, w waszym rozumieniu to jest, to nie jest y, wikipedysta, tak? Właśnie nie do końca. No, no tak? właśnie, bo, bo tutaj tak jakby właśnie był ten konflikt pomiędzy, no, tym, co chce społeczność wikipedii, a tym, co robią wolontariusze i że tych wolontariuszy nie daje się w zasadzie zagospodarować jakoś. Czyli pytanie, z... pytanie A pytanie, pytanie brzmi właśnie, yy, czy rzeczywiście jest aż tak dużo osób, które no nie wywodzą się z projektów, bo u nas jest w zasadzie tak, że jak ktoś zaczyna działać w stowarzyszeniu, czy, czy, czy, czy jakoś ktoś zaczyna robić obok, to to są ludzie z projektów, no głównie z Wikipedii, ale, ale nie ty tylko. Czy u Was się pojawia sporo to osób nie, takich na z zewnątrz? To znaczy właśnie to jest.. tego yy, No właśnie, to jest właśnie.. Yy, to jest właśnie ten konflikt, bo y, mówiąc szczerze, on nie jest rozwiązany i myśmy do końca nie zdefiniowali co to jest ten wolontariusz. Y, czy, czy to jest właśnie osoba, która angażuje się w programy, w jakieś takie y, projekty bardziej, czy, czy liczymy również ludzi, którzy są tak naprawdę krwiobiegiem całego, całej tej sprawy, czyli em, edytorów. Em, Wydaje mi się, że jakby z punktu widzenia stowarzyszenia i rzeczy, które oni robią, czyli tak jak powiedzmy Marta mówiła, te różne projekty, to jednak um, szukamy ludzi, którzy chcą się angażować w takie projekty. No i teraz jest kwestia, czy jest wystarczająco takich ludzi z wewnątrz społeczności edytorów? Z naszego doświadczenia po prostu wynika, że nie, że dużo ludzi jest jakby um, a polowanie to Tak, i to jest, to jest absolutnie jakby to, jest ich interesuje, więc nie, jak nie mamy prawa w to ignorować. No więc teraz jest kwestia, skąd mamy ciąć wolontariuszy, którzy pomogą powiedzmy rozpędzać te projekty i po prostu wychodzi na to, że trzeba ich szukać z zewnątrz. I jakby moim zdaniem to ma... Absolutny sens, tak? Yy, Robiłam w innych organizacjach, gdzie po prostu na przykład szukaliśmy mówców albo trenerów, potem ich przeszkolaliśmy i, i oni jakby pomagali to wszystko rozkręcać. Czy to ma więcej sens? Więc jakby próbujemy, to jest obu pól i patrzymy co się co pomaga. Dobrze, dziękujemy jeszcze raz. Jeszcze jedno pytanie? Tak, proszę. Krótkie. bardzo. Wydaje mi się, że rozróżnianie wolontariuszy od edytorów jest sztuczne, dlatego, no właśnie, że praca pikipedysty to jest kwintesencja wolontariatu No tak, ale mam nadzieję, że nie... Ale stowarzyszenie i... No tak Ale to właśnie, to nie jest niby różne, ale to jest właśnie... Poza tym po wydaje mi się, że... Nie, to taki krótki komentarz, że wolontariusz, który... Uważam, że każdy wolontariusz powinien przynajmniej trochę poedytować bo jeżeli nie rozumie, na czym polega praca autorska, to trudno mu rozprowadzać ten projekt. To też, to też prawda. Ja mam nadzieję, że nie wprowadziłam tutaj takiego zamętu, że chcę, jak nie wprowadzić jakieś mury, że to są różne grupy, e, tylko bardziej, no nie wiem, jakieś takie, um, czy coś tak mówi, diagram Zena? To jest Takie dwa kółka, które się przenikają. No właśnie, i dobrze i, i, do tego, żeby one się jak najbardziej przenikały.